Witam wszystkich w 75. odcinku cyklu Filmy Zimowe. Jest to najprawdopodobniej ostatni odcinek, gdzie omawiamy filmy z różnych gatunków, które łączy motyw śniegu, zimy, mrozu. Um, oczywiście nie tylko filmy, ale także wszystkie inne twory kultury, jakie się tutaj y, znajdowały, to nie wymienię. Ostatnio był komiks, uzarania tej serii, tak to się nazywało. Potem dołączałem coraz więcej elementów. No i dla wszystkich miłośników komiksu tutaj przypadkowo wypadło z tej serii genialny komiks, któremu dałem ocenę 10 na 10, mianowicie Blankets pod zimową kołderką gdzie niegdzie, czyli Craig Thompson to możecie słuchać jako osobny podcast, zarówno na konglomeracie podcastowym, jak i na platformie Patronite Audio, gdzie wszystko dostajecie przedpremierowo, a także z dostępem do grupy Patronów, gdzie są dodatkowe materiały bonusowe wideo i przedpremierowo. W związku z czym, na przykład, kiedy słuchacie tego, kiedy to nagrywam, czyli... 3 marca, w niedzielę, to możecie sobie to dopasować do pięknej zimy, jaka zapewne za waszymi oknami jest, bo u mnie 15 stopni i bezchmurne niebo, słońce... Być może gdzieś tam jeszcze jakieś stoki działają. No i chociaż można pojeździć na nartach biegowych albo pospacerować. I właśnie do takich celów ten podcast został stworzony. Dlatego dziękując patronom za wsparcie będę dalej ubolewał nie tylko nad brakiem śniegu, ale nad tym, co roztoczyło we mnie wielką nadzieję. Mianowicie czwarty sezon serialu True Detective. <śmiech> Oj, kochani, te sześć odcinków rozczarowywało mnie coraz bardziej z każdym kolejnym. I chyba tutaj trzeba będzie zrobić przerwę, właśnie na intro, abym mógł napić się zielonej senczy i zebrać się do krótkiej recenzji tego show. Lisa Lopez, meksykańska mm, scenarzystka, którą ja mam na swojej e, liście zainteresowań e, z filmu Tygrycy się nie boją 2017, e, w dzisiejszym sezonie omawianym e, gwiazdami również są Judy Foster i Kali Rice, a także w roli drugoplanowej Finn Bennett i przede wszystkim mój ulubiony z tych, z tych takich pobocznych, znany chociażby z trzy billboardy Ebbing, Missouri, znakomity John Hawks. Niejednoznaczna twarz, niejednoznaczna postać, tutaj również taki on będzie. Natomiast główną parą bohaterów to jest właśnie Judy Foster i jej przyjaciółka, z którą są chyba Trochę na noża ze względu na jakieś zaszłości. Przyjaciółka, właśnie ciemnoskóra Kelly Race, tutaj osadzona w inuickich tradycjach i wierzeniach. Odgrywa o, Kali Rice, odgrywa Evangeline Navarro. Sytu, akcja dzieje się na Alasce, w Enis. Z jednej strony arktyczna stacja badawcza, a z drugiej strony mamy właśnie tutaj pewne wierzenia e, miejscowych e, ludów, które są podkręcone e, znakomitą muzyką e, Tani Tagaku. Właśnie takie inuickie e, gardłowe granie. Ja akurat znałem tę artystkę i już w filmach zimowych kiedyś ją puszczałem. To jest muzyka charakterystyczna ze względu na takie ha, ha, ha, ha, takie sapanie rytmiczne, które przechodzi w większą muzyczną narrację. Oczywiście to Tania Tagaku nie jest pierwsza a chociaż Tania dokłada dużo elektroniki do swojej muzyki, polecam właśnie jej płyty poza serialem posłuchać sobie, bo uważam, że mm, chyba tylko w jednej scenie jej muza w, w, wyszła na prowadzenie i doskonale złączyła się z obrazem, więc abyście nie stracili tej świetnej, jakże zimowej muzyki, polecam ją słuchać właśnie, podczas spacerów na łonie przyrody <śmiech> czy to latem, czy to zimą eee, wrażenia są niezapomniane eee, ekstremalne różne podróże, na przykład na rowerze eee, zimą, też kiedy jeździłem też ta muzyka Tani Tagaku się sprawdza oczywiście temat gardłowego śpiewu eee, przeze mnie był już podejmowany wielokrotnie, nie będę do tego wracał eee, polecę tylko Alberta Kuwezina i Hunhurtu ta muzyka świetnie pasuje do, do tego sezonu. I co tu jeszcze pasuje? Oczywiście tajemnica. Tajemnica, która, od której zaczyna się cała historia. Tajemnica na, wyspie, na stacji badawczej, gdzie dzieje się coś dziwnego. Ktoś zanika, jakieś wyładowania lamp, światła, elektryczności i znika personel badawczy w tej stacji na Alasce. Prowadzi nas to do kolejnych scen, gdzie właśnie poprzez Judy Foster, miejscową policjantkę, czy ona, nie, ona jest detektywem, tak, przychodzimy na miejsce zbrodni i odkrywamy, no i również z tym hoaksem, odkrywamy, że ci mężczyźni są zamarznięci nago w bryle lodu dodatkowo mają oznaczenia na swojej skórze więc zagadka rodzi się wręcz nadnaturalna dodatkowe takie mm, smaczki jak na przykład w stacji badawczej ukryte DVD e, The think Carpentera w ogóle tam dużo planszówek pokazali w tej stacji badawczej to mi się podobało Scena prologu, gdzie mamy jakiegoś myśliwego, który poluje na zwierzynę i ta zwierzyna zachowuje się dziwnie. Ona skacze z przepaści. To wszystko nasuwa nam jakieś skojarzenia rodem wręcz z serialu The Fringe, a także z serialu też na literę F, który był omawiany w tej serii, który go tytuł szukam już odkąd za każdym razem oglądam serial True Detective ten sezon. E, było dwa, trzy, to też jest 2 trzy sezony tego Forings Forings Frings, Coś takiego. I już podczas recenzji tego serialu mocno zimowego na Alasce Osadzonego ja odwoływałem się do Fringe tam było cały czas łączenie wątków nadnaturalnym, nadnaturalnych właśnie z jakimś takim śledztwem nie mówię tutaj o Murder at the End of the World które bardzo chwaliłem mówię tutaj o serialu którego nazwy nie potrafię sobie przypomnieć którego porzuciłem chyba na trzecim sezonie ten serial True Detective zmierza właśnie w takim kierunku, no bo jeśli renifery skaczą w przepaść, to znaczy, że jakaś matka natura się budzi i będzie niszczyć, albo jakiś obcy, albo jakaś e epidemia. Ehm, bardzo dużo wątków jest e zasygnalizowanych w pierwszym sezonie, w odcinku, przepraszam, e które będą się rozwijać, ale właśnie... W przypadku tego y, mamy y, małą miasteczkową społeczność, y, w tym ENIS, w, tej, w tym miast w ENIS. Y, poznajemy ludzi, poznajemy ich problemy i przede wszystkim poznajemy ich samotność. Y, tutaj tym głównym ciężarem, y, który jest na pierwszy plan wyrzucony, pokazany, analizowany, ten ciężar obyczajowy, jaki zawsze pojawiał się w True Detective to jest e, samotność. W pierwszym odcinku, w sezonie w True Detective oczywiście było więcej tej metafizyki. Potem ta metafizyka i ten cały ciężar kosmicznej grozy, powiedzmy, również był w drugim sezonie za, zaaplikowany. Jak pamiętacie i słuchacie moich podcastów, to ja przygotowując się do zimowego True Detective obejrzałem sobie wreszcie od początku do końca drugi sezon. I muszę powiedzieć, że ten drugi sezon, który początkowo krytykowałem, ale to dlatego, że nie obejrzałem go do końca, bo, bo jednak odstaje od pierwszego i oferuje coś innego, to ten sezon drugi jest lepszy niż ten zimowy. Gdyż ten zimowy to jest po prostu takie jakby lizanie True Detective przez szybę. My... Nie dochodzimy tutaj do tego poziomu ciężaru jaki mamy w pierwszym sezonie, a nawet w drugim sezonie, który to ciężar jest ciężarem takim, takiej odpowiedzialności powiedzmy i, i takiego maczania się i taplania się w takich pomyjach obyczajowych. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na drugi sezon i tę scenę kiedy jedna z policjantek detektywów wchodzi w do tego burdelu. Cały odcinek burdelowy, nazwijmy to, gdzie jest akcja yy, właśnie odbicia yy, tam pewnego człowieka, yy, to jest majstersztyk yy, z ciężarem rodem Sicario Denisa Villeneva. I właśnie te, te nazwiska i te, te, te momenty, które ja tutaj przywołuję, Sicario i drugi sezon True Detective, przydałyby się w tym. Ponieważ my jesteśmy tak naprawdę na powierzchni. Na powierzchni tej grozy, tego niepokoju i tej samotności, jaka e, powinna wydobywać się z bohaterów, a niestety nie czuć tego w tym sezonie. E, dlatego to, co powiedziałem na początku, ten Fringe oraz ten ach, serial, którego nie mogę sobie przypomnieć na literę F, są takimi bardziej mm, no, B-klasowymi produkcjami, które trzeba tutaj przytoczyć. Żarłokowi chodziło oczywiście o serial Fortitude z Denisem Quaidem na okładce, który to pierwszy sezon był przeze mnie obejrzany i omawiany. Utknąłem w drugim sezonie na odcinku czwartym albo piątym. Czwarty odcinek drugiego sezonu ma u mnie 3 na 10 gwiazdek. O ile drugi sezon miał 10 odcinków 2017 rok, to już kończący całą fortitude'ową przygodę sezon trzeci miał tylko 4 odcinki z 2018 roku i chyba to były odcinki kończące tę przygodę, do której czy wracałbym tylko w przypadku e, braku laku, czyli braku innych filmów zimowych. Drama, horror, mystery, fortitude e, to zima pełną gębą. Niestety nie wciągnęła mnie tak bardzo, aby dotrwać nawet do końcówki drugiego serialu. Ale o tym już pewnie wiecie z poprzednich odcinków filmów zimowych. E, wracamy teraz właśnie do tego, co zostało takie pomyje mm, ciężarowe do tego, co zostało w True Detective. Nowemu sezonowi True Detective bliżej do B-klasowego serialu Fortitude, um, chociaż technicznie zrealizowanego bardzo dobrze, niż do pierwszego sezonu samego True Detective. Czyli mamy otoczkę, mamy ten sztafasz zimy i morderstwa które tutaj jest zbijane, zbijane, bo jakby warstwa po warstwie to za co może można pochwalić ten sezon to jest to, że my um, tą cebulę obieramy dochodząc do tego, że jest to zbrodnia jakaś prawdziwa i te wszystkie nadbudowania ezoteryczne, nadnaturalne są właśnie te folkowe Tania, Tagakuty, in, Inuici i tak dalej, to są właśnie już nadbudowy niepotrzebne, a za tym stoi zbrodnia. Czyli tutaj znowu się odwołam do Sherlocka Holmesa i do genialnej powieści Pies Baskervillów, gdzie ten motyw właśnie jest na nas przeprowadzony w doskonały sposób, czyli zbijania i odwijania tej nadnaturalnej bibułki, w którą początkowo widz wierzy. Ja też początkowo w to wierzyłem, jednak kiedy pod koniec tego czwartego sezonu okazuje się to, co się okazuje, bo nie chcę spoilerować, bo wiem, że wszyscy miłośnicy Zimy i tak oglądali regularnie, jak ja, tydzień po tygodniu ten serial, to rozczarowanie jest duże. Jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest straszne to rozczarowanie. Zastanawiam się, co z tymi reniferami, które spadły do przepaści i same skoczyły... Mm. Chyba jest to najsłabszy sezon y, Tur Detective, choć nie pamiętam tego trzeciego prawie w ogóle. Y, zaliczyłem go jako tako. Nie będę porównywał, nie ma sensu. Ja jestem rozczarowany. Y, Polecam, no 5 na 10 może bym dał coś tylko dla fanów do obejrzenia. Choć fani serialu Detective są nastawieni na y, duży ciężar emocjonalny i mówiąc E, slangowo jakieś takie rozwałkowanie emocjonalne e, po obejrzeniu takiego serialu. E, tego tutaj na pewno nie dostaniecie, więc czy to jest 5 na 10? <grych> e, no e, jest to taka powierzchnia, bardziej powiedziałbym może to być dla fanów serialu Archiwum Mix dla fanów Fringe, e, choć wolałbym wrócić do Archiwum Mix niż e, oglądać czwarty sezon Fringe. Nie powiem, że ten serial, ten sezon nie sprawił mi przyjemności stricte zimowej przecież, oczywiście. Tutaj śnieg pada w każdym e, odcinku, w każdej prawie że scenie. E, mróz jest odczuwalny, ale co z tego? Co z tego, skoro, e, no nie powiem, że ten serial kurcze, sezon mógłby się odbyć na Saharze, no bo inaczej trzeba by dokonać tego mordu, czyli tego zamrożenia tej figury, która jest przeniesiona na hokejowe boisko, żeby powoli się rozma rozmarzała, roztapiała i powoli właśnie te warstwę po warstwie, ten, ten, ten, ten lód skuwamy, mówiąc dalej metaforycznie, dochodząc do sedna zagadki, ale właśnie, no te sześć odcinków y, nie daje satysfakcji y, sadomasochistycznej, że ja nie czuję tej samotności Judy Foster, która z jednej strony musi walczyć y, z miejscowymi y, mieszkami czy, czy sprawami, a z drugiej... Y, też rodzina y, idzie do jakiegoś wysoko postawionego policjanta, czy szeryfa, i spotyka się z nim, y, idzie z nim do łóżka, y, zdaje sobie sprawę, że y, on ma kogoś, że tutaj jest zdrada. Ta, ta, ta ciemnoskóra dziewczyna też do kogoś chodzi do łóżka, też nie ma może znaleźć swojego miejsca. Każdy cierpi na stratę tej bohaterki, która gdzieś jest w tle zaginiona, co do której wszyscy się odwołują. Też nie spoilerując wiecie o kogo mówię, o tej dziewczynie, która jest, ale jej nie ma przez cały serial. Sezon, przepraszam, um, i, i już mnie męczy mówienie o tym, bo no nawet jeżeli znałbym kogoś osobiście z moich kręgów znajomych, co do których, których wiem, spotykam się na przykład na co dzień w pracy, dajmy na to, albo nie wiem, na podwórku, to nawet nie chciałbym się zagadywać, tylko myślę, że zbylibyśmy to no jak. No, tak jak z Jerrym ostatnio gadałem, no gadałem, no, nie chce mi się gadać. Nie, nie, nie to, że nie chce mi się gadać z żerym tylko nie chce mi się rozwijać tego łątku. No, on też tak był rozczarowany, więc nie ma o czym mówić, ale mam dla was coś, co właśnie, no, czy uleczy rany, to nie wiem. Ale zanim przejdę do tego trzeciego segmentu naszego dzisiejszego odcinka, to coś na orzeźwienie, jako że właśnie piję herbatę i jem śniadanie, skończyłem śniadanie to przyjmujemy gości. I książka z 1960 roku, czyli Laskowska, PRL-owskie przyjmowanie gości, polskie wydawnictwa gospodarcze, to coś, co próbowało umilić planowanie wieczorków, ale nie tylko, bo i obiadów, i śniadań, a nawet latem, jesienią, czy właśnie zimą. W tym ponurym PRL-u mogliśmy sobie zaplanować zimowe śniadanie, zimowy obiad. I tutaj w tej książce mamy propozycję jadłospisy dla młodzieży na wieczorki tańcujące. Czy chce mi się tańcować pod Trudy Detective? Wątpię, ale w takim miasteczku na Alasce z chęcią bym zatańczył. I mamy tutaj pięć propozycji zimowych yy, wieczorków jadłospisów dla młodzieży. I to taka ciekawostka, co polecano właśnie na taki jadłospis na wieczorek, czyli podwieczorek wie pod miejscowa społeczność się spotyka, tak jak w True Detective też mamy takie sceny, że oni tam się tam spotykają, żeby jakieś potkać tam, dream catchery, czy jakieś tkaniny, pomalować, coś tam, pobawić się razem, tworzyć tę społeczność. Pierwsza propozycja Kanapki z zimnym mięsem i wędlinami Bigos myśliwski i pieczywo Do picia herbata pączki i napój z soku owocowego Owoce y herbata z zim o her o Herbatę z zimnym mięsem i kanapki nie będzie problemu na Alasce Drugi pr Druga propozycja Sałatka śledziowa w majonezie Pieczywo Barszcz z w filiżankach Grzanki z serem do picia. Czarna kawa lub herbata. Tort prowanski. Owoce w galaretce. Cóż za szeroki wybór herbaty i kawy do picia w 1960 roku. Kolejna zimowa propozycja. Pasztet. Sałatka jarzynowa z papryką z konserw. Pieczywo. Pamiętajcie, że ta sałatka jarzynowa musi być z papryką z konserw. Broń Boże, nie świeża. Flaczki po warszawsku z pulpetami. Nie jestem fanem flaków, choć wolałbym zobaczyć ich więcej właśnie w True Detective. Być może ta biała niedźwiedzica, która atakuje pewnych mieszkańców, powinna zrobić większe zamieszanie, ale mnie żadne zamieszanie nie jest straszne, gdyż do trzeciego spisu do tej sałatki arzynowej, jak myślicie, co twórcy proponują do picia? Herbata. I kruche babeczki orzechowe. Napój i owoce. Jaka herbata? No oczywiście nie wiadomo. Wtedy była jedna, dwie, trzy herbaty z a y, Assam. Czwarta propozycja. Uwaga, bo to może być coś dla tych wszystkich spinaczy narciarzy, y, właśnie y, biegaczy, biegówki, łyżwy, którzy muszą dbać o swoje stawy i kolana obciążane właśnie podczas takich sportów. Galaretka z nóżek wieprzowych i cielęcych. Tak jest, musicie jeść dużo kolagenu, kochani. Sałatka jarzynowa w majonezie, do tego pieczywo. I parówki na grzankach w sosie pomidorowym lub szanowym. Czekajcie, parówki na śniadanie. To pamiętam, jak jeździłem zimą w... i mieszkałem w hotelu Kasprowym, pod, pod tą y, polaną, to, to są gondole, to jest pod gubałówką Kasprowy, to tam dawali parówki. Tam był, y, piękne były te śniadania, duży wybór, ale żeby parówki też nagrzanki, myślę, że to jest już dla mnie za duży element chrupania, bo taka tłusta parówa, którą przegryzam, aby wjechać na stok i mieć siłę, aby męczyć, to jednak napęka pęka, ona tak chrupie, ta, ta parówka może pochrupać, no chyba, że jest zbyt rozciapana i takiej parówki nie chciałbym jeść, to jeszcze chrupiące grzanki, hmm, ale jeżeli podałbym to krwistym sosem pomidorowym, to sos wnika w grzankę i roz, rozmięka i wtedy będzie strzelać mi tym tłuszczem pod zębami sama paruwa. Okej. Okay. Dobra. Czwarty, czwarty jadłospis pod zimę pasuje. Okej. Okay. Aha, ale zapomniałem, że to są na wieczorki, czyli jak wrócę, jak wrócę z nart, mm, to tym bardziej mi to nie pasuje, bo jeszcze na śniadanie to bym zjadł. Ale co mogę się napić? Herbata, napój. Nie napisali już jaki, no bo <taki> takie czasy. Do tego chrust i owoce. Tak po harcersku chrust. Dobrze, przejdźmy do ostatniego, piątego jadłospisu zimowego dla młodzieży tańcującej na wieczorkach. Galantyna z dorsza? Sos tatarski, surówka z ogórków kiszonych z papryką znowu konserwową. Nie wiem o co chodzi z tą papryką konserwową. No chyba wtedy ciężko zimą było świeżą paprykę do tego pieczywo. I oczywiście zagadnijcie, co możecie się napić. Czarna kawa, to tak na wieczór kawę, nie powiedziałbym, bardziej herbata, chociaż też ma kofeinę. Herbata też ma kofeinę. A tu właśnie piszą, że czarna kawa lub herbata. Makownik. O, ciekawa nazwa na makowiec. Makownik. Napój z koncentratu róży. Heh, owoce. Doskonała książka. Przyjmujemy gości. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak gości nie przyjmować w czasach dzisiejszych, y, polecam, bo y, wydane jest to przepięknie. Obrazki cudne. Organizacja przyjęć. Nie będę wchodził... Czy... Albo dobra. Na kilka dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia, odpocząwszy po codziennych zajęciach, jeśli pracujemy poza domem i w domu, bądź w wolnym czasie w ciągu dnia, jeśli zajmujemy się tylko domem, bierzemy arkusz papieru, ołówek i zamieniamy się w planistki. Aby to nie uszło naszej uwagi, odnotowujemy sobie najpierw datę przyjęcia i ilość osób, które zostały zaproszone. Wygodniej nawet wynotować ilość kobiet i mężczyzn. Ułatwi to obliczenie ilości potraw i napojów. Nasz arkusz planowania będzie wyglądał następująco. 31 grudnia 1959 rok, godzina 20, zaproszeni. Tutaj, tutaj arkusz, no tutaj wydruk. No, wątpię, czy w dzisiejszych czasach ktoś... W ten sposób przygotowywałby imprezę chyba, że jest to jakiegoś rodzaju wesele bądź zimowa inba dla snowboardzistów, żeby uczcić, nie wiem, powstanie nowego stoku czy wyciągu narciarskiego. Ale nie zapominajcie o czarnej kawie i nie dopisali zielonej herbacie. Jeśli chcecie wiedzieć, jaką herbatę wybrać, czy to na stok, czy to na wycieczkę, to ja zapraszam Was na moje produkcje, które y, robię już teraz dosyć regularnie. Nie na Żarłuk TV, bo Żarłuk TV o jedzeniu, ale zacząłem współpracę z sklepem eherbata.pl i na ich YouTube'owym kanale. Ja również występuję i kręcę i montuję dla nich filmy stricte o herbacie. Więc wejdźcie tam, zostawcie subskrypcję, skomentujcie i przede wszystkim, jeżeli chcecie o mojej pasji herbacianej posłuchać, to właśnie wiecie, że ja zawsze coś... Teraz zielona sęcza do tego odcinka jest Pita, to myślę, że coś na pewno właśnie na zimową wycieczkę wybierzecie, ale przecież idzie lato i filmy wakacyjne, i też na herbacie planujemy nagrać odcinek o herbacie do lasu. Będzie to coś, na co ja właściwie już mam swój perfekcjonizm mode on włączony i już mam paraliż decyzyjny, gdyż mamy herbatę, która nawiązuje do miasteczka Twin Peaks, Into the Woods. Więc pyszna herbata, ale będę, będę jeszcze myślał jak to zorganizować. No na pewno jakieś, jakiś film w, w lesie Hmm, czy będziemy mogli użyć muzyki z miasteczka Twin Peaks? No, obawiam się, zobaczymy, ale już Was zapraszam na ten kanał, jest tam sporo naszych filmów, obejrzyjcie, ja, żarłok też występuje, degustuje herbatę, a my przechodzimy do drugiego filmu w dzisiejszym odcinku, 75 trzeba powiedzieć do odcinku, który uratował ten te, te filmy zimowe, gdyż film, który ma w, w sobie sekwencję zimową, dostał ode mnie ocenę 9 na 10. Uważam, że jest to Arcydzieło Jest to film niesamowity, film, który każdy powinien zobaczyć, każdy z miłośników kina powinien zobaczyć i nie będzie żałował. Również miłośnicy horroru i grozy i kina ambitnego, arthausowego powinni ten film obejrzeć, bo oczywiście mowa o kolejnej produkcji Jonathana Glazera, który który jak robi film, to robi go raz na dekadę, ale dopieszcza go. Tak jak omawiany w poprzednim odcinku, czy w, w, po, w, po, w poprzednim odcinku The Birth z 2014 czy 2004 roku z Nicole Kidman, kontrowersyjny, bardzo ciekawy, mocno zimowy film, czy chwalony zawsze przeze mnie z oceną 10 na 10 z Scarlett Johansson film science-fiction. Dzisiaj mówimy o strefie interesu, gdzie muzykę stworzyła również Mika Levi, która też stworzyła do science-fiction poprzedniego Jonathana Clayzera muzykę. I mówimy o filmie o bardzo ciężkim gabarycie, właśnie o, o tym ciężarę, że którego brakowało w True Detective w czwartym sezonie. Strefa interesów. Film nominowany do pięciu skarów, pewnie będziecie o nim słyszeć. Film, który pokazuje zagładę. Holokaust bez pokazywania samego obozu. Wszystko obserwujemy spoza murów czyli zupełny rewers do Syna Szawła, znakomitego, który właściwie byłby doskonały do Double Feature. Doskonały do Double Feature, mianowicie, czy pierw oglądać Syna Szawła, czy najpierw Zone of Interest? To też jest osobna zagadka, bo myślę, że inne odczucia mielibyśmy, gdy najpierw obserwowalibyśmy Syna Szawła, czyli najpierw byśmy byli w obozie, a potem cała. Na zewnątrz. Um, większe napięcie być może tworzylibyśmy, gdybyśmy najpierw oglądali zonę interesów, a potem weszli do środka tej zagłady. Um, więc, jakbyśmy tego nie ułożyli, będzie to double feature ciekawy. I taki Wam polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście znakomitego syna Szawła. Mm. Jeśli chodzi o strefę interesów, to może um, zacznijmy od tej sceny zimowej. Um, co to nam robi, co to jest i czy co wprowadza do filmu? Bo o tym um, dziele będziecie jeszcze dużo słyszeć w kontekście um, samego dzieła. Natomiast zima, um, którą Jonathan wcześniej włożył właśnie do Birth, um, wchodzi tutaj um, w taki dosyć... Um, no, dla mnie śmieszny trochę sposób, podkreślający może groteskowość całej sytuacji, gdyż zima pojawia się w cięciu, czyli cięcie do muszli nie klozetowej, tylko muszli koncertowej gdzie mamy Niemców prężnie grających na różnych takich trąbach, puzonach i wtedy właśnie widzimy na statycznym ujęciu jak śnieg pada wokół, jest zima, czyli taka pocztówka wręcz jak na obrazach tego amerykańskiego malarza, o którym pisał King, już zapomniałem, nie sam Rockwell, może Rockwell, kurczę on malował właśnie takie miasteczka małe Yy, amerykańskie yy, w taki kolorowy, cukierkowy sposób. Mm. I tutaj właśnie mamy tych takich Niemców, takich ukulturalnionych w mieście. To jest, to jest poza, to jest scena poza tym mieszkaniem głównego SS-mana um, i jego żony granej przez Sandler Hüller, Hüller, która wystąpiła już w Anatomii Upadku. Ta sama aktorka i też Zimowy Łącznik. Oczywiście Anatomia Upadku też omówiłem w cyklu filmy zimowe, polecam. Zarówno film, jak i mój odcinek. A także mm, mamy takie planty y, po tej scenie, czyli Niemca, który schyla się do pieska y, i wita się z pieskiem. Y, jakże to jest y, pocieszny widok, prawda? Kultura, y, muzyka y, i y, tylko zima pokazuje, że no, w sercu tych ludzi jest y, zima i mróz. Ta zima wprowadza nam motyw choroby bohatera, gdyż od tej zimy przechodzimy do jakiegoś takiego dziwnego ośrodka szpitala i to przechodzi na jeszcze bardziej sterylny charakter architektury. Zwróćcie uwagę, jak tutaj pięknie architektura jest pokazana, taka modernistyczna. W samym mieszkaniu tego głównego bohatera i żony, czyli Rudolfa Hosse, Hesse, tak lekko, tak lekko Hesse trzeba czytać, to nie jest Rudolf Hess, to jest ktoś inny. Jest to. O, przepraszam, bo straciłem wątek, bo ktoś tutaj za drzwiami się włamywał, Więc architektura przypomina mi w ogóle moje rodzinne miasto tego domu, w którym dzieje się cała akcja. Te takie modernistyczne, nijakie takie zimne właśnie domy, które, w których oglądaniu no jest jakaś taka możemy odnieść przyjemność, ale jednak tutaj taki PRL się w, w wchodzi taki smutny PRL w domkach jednorodzinnych. Czasami można to zauważyć. Mówię tutaj właśnie o tym domu jednorodzinnym głównych bohaterów, ale wracając do zimy i do tej sterylności szpitala, to poprzez tę zimę wchodzimy właśnie do badania głównego bohatera, który na tym stole i przy badaniu, kiedy jest opukiwany, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Na pytanie, ile razy oddaje kał dziennie, no to e, dwa razy, prawda? Co jest kolejnym kontrastem, gdyż film ten zbudowany jest oczywiście na wielu kontrastach. Um, oczywiście yy, mieszkająca rodzina e, w domu, w, z ogrodem, tu, gdzie za murem jest obóz koncentracyjny, w którym każdy wie, co tam się dzieje. prawda? A jak nie wie, to może usłyszeć w znakomitej ścieżce dźwiękowej i mm, audialnej, gdzie wszystko słyszymy, co się dzieje, jakieś strzały, psy, pochukiwania, pochukiwania e, i tak dalej. E, dlatego mm, nasz bohater jest w pełni zdrów, stolec oddaje dwa razy dziennie i po wyjściu z badania stoi w takim szpitalu, w korytarzu szpitalnym, który mi przypomina właśnie taki szpital. Byłem kiedyś odwiedzić kogoś, chyba to było w Chorzowie albo w Katowicach. Bardzo wysokie sufity, podłogi wykafelkowane takimi wzorami, no tylko, że właśnie to zmierza do końca filmu i końca tego bohatera. To się dzieje zimą, kiedy ten bohater zaczyna schodzić w dół tymi korytarzami. I tutaj jest genialna scena właśnie, kiedy on schodzi coraz bardziej i coraz głębiej za pomocą tej zimnej architektury. Coraz bardziej schodzi w ciemność, w piekło. Podejrzewać można i oceniać. I... Jeżeli mogło być jeszcze zimniej i mroźniej, to ta scena takiego flashbacku, nazwijmy to, flashbacku wybiegającego w przyszłość, mianowicie kiedy Rudolf schodząc coraz bardziej w ciemność, nagle zaczyna kaszleć, dusić się, czy jest to choroba jakaś, czy jest to rak płuc, czy jest to duchota, czy duszność wynikająca z tego, że no, jednak pracuje w obozie koncentracyjnym, gdzie używało się tego gazu, Ym, cyklon B może jakoś daje się we znaki, prawda? Więc zaczyna się dusić, krztusić, tak jakby chciał coś zwymiotować. A może to po prostu chciałby zwymiotować to, co wszystko się wydarzyło. Patrzy w lewo, przeciwujęcie, cięcie do yy, współczesności gdzie znowu na statycznych kamerach pracownice muzeum sprzątają poszczególne hale, e, korytarze, sale, eksponaty. I to jest jedynym tym wejściem podczas całego filmu, kiedy my wchodzimy do tego obozu. <śmiech> to, na co widzowie oczekują, być może na początku filmu, nie wiedząc znaczym polega trik filmowy, Dostajemy dostajemy w tym krótkim flashbacku już ujęcia współczesne Muzeum w Auschwitz, yy, widzimy jak to wygląda od strony turysty, kiedy już jest po yy, Holokauście, po Zagładzie, to tworzy ta, nam się takie międzypokoleniowe, no może między czasowe, historyczne połączenie pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, uwidaczniając nam, że to nie była fabuła, jakaś niemiecka fantazja o życiu pod obozem koncentracyjnym, ale że to miało ten aspekt dokumentalny. Kiedy widzimy, jak sprzątane są te sale, to zdajemy sobie sprawę, że wręcz moglibyśmy oglądać film dokumentalny. Coś, co... Zastosowano wcześniej na przykład też w nominowanym albo nagrodzonym do Oscarów, już nie pamiętam, Walcu z Bashirem, animowany film, gdzie na koniec wchodzą filmowe zaś wstawki dokumentalne, nadając całym, całej animacji wydźwięk dokumentu. Tutaj mamy coś podobnego. E, coś, co e, krzyczy, taki niemy krzyk historii, prawda? E, I ten e, Rudolf Mając ten flashback z przyszłości, czy to jest jego ostrzeżenie, czy to jest jakaś pamięć, czy to jest mm, nasza reminiscencja, czy my mogliśmy coś zrobić, czy on mógł coś zrobić, to się łączy w, ten, w tej jednej genialnej scenie. Również to jest genialne dlatego, że nie robi się z tego epilogu, tylko robi się właśnie taki flashback. No, nie wiem, forward back, jak to się nazywa? Hmm. E, nie wypadło mi teraz to angielskie słowo z głowy, kiedy my jakby idziemy do przodu powiedzmy. I znowu wracamy do tego ciemnego korytarza, gdzieś, gdzieś zima jest za oknem i schodzimy już dalej w czerń i również czernią kończy się ten obraz, ten, ten film kończy się czarnym kadrem całym, tak samo jak zaczynał się kadrem białym i przechodził przez kadr czerwony. Czyli mamy tutaj grę takich podstawowych kolorów biel, czerń i czar... Kurczę, biel, czerwień i czerń, czyli cała historia w trzech prostych kolorach opowiedziana, prawda, czyli z niewinności wchodzimy przez, przez krew, przez przelaną krew wchodzimy mm, do piekła do czerni. E, film według mnie doskonały pod każdym kątem 9 na 10 arcydzieło e, polecam to obejrzeć e, wszystkim trzy e, film przyjemny w oglądaniu e, film trochę o apatii Dlaczego oni nic nie robią? Skąd się bierze ta apatia? Jak to może być? Wiele pytań, wiele analiz będzie o tych filmach w waszych słuchawkach. Pewnie będziecie dużo słuchać podcastów o, o, tym, o tym filmie. Nie będę wróżył, czy to dostanie Oscary, czy nie. No na pewno oczywiście zasługuje na Oscary, zarówno za muzykę. Tak jak podejrzewałem, mamy tutaj elektroniczną muzykę Mika Levy, choć jest to bardzo wszystko minimalistyczne, delikatne, ale przerażające. Trzeba też zwrócić uwagę na sceny Dream Sequences, na które też zastanawiali się Mark Carmody w swojej recenzji może by ten film zyskał, gdyby to wycięto. Nie do końca jest to w duchu całej opowieści, no ale kiedy Rudolf czyta baśnie, to jakby nie wiem czy to są baśnie braci Grimmów, właśnie nie zwróciłem uwagi co to, co, co to jest, ale to też takie typowe, typowo scena taka rodzinna, zimowa, prawda? Jeszcze brakuje tylko choinki i wigilii, żeby przeczytać tuż pod obozem koncentracyjnym bajkę. <śmiech> swojemu synowi i właśnie te, to, co ma, ma nakręcone tak jakby w negatywie, to być może jest ta właśnie baśń, jaka tworzy się w mózgu młodego Niemca, e, który słucha takich bajek i może sobie to odnosić do tego, co się dzieje za murem. I właśnie tego typu obrazy e, w dzieciach się być może tworzą, czyli czarne, czarno-białe na negatywie obrazy no, rodem z horroru. Więc też jest to ciekawa sekwencja, ciekawe użyte, użycie muzyki, która to muzyka jest no, w kontrze trochę, w kontrze do naszej opowieści, bo w żaden sposób nie jest jakby klasyczna, poważna, tylko taka właśnie elektroniczna, rwana, czasami ucięta wręcz na wybrzmiewającej nucie, urwana. Yy, wszystko to jest tak groźne jak oglądanie wybranych pięknie rozłożonych kwiatów rosnących pod murem w Auschwitz, które to kwiaty są na plakacie, na jednym z plakatów. To jest jakby odpowiedź, to jest teraz wyjaśnienie plakatów dwóch. Bardzo dobry wybór plakatowy według mnie, bo plakat jeden pokazuje czerwony kwiat, to jest ten kwiat czerwony, który już przechodzi w w czerwień, symbolizującą całą przelaną krew, ale wcześniej mamy w ogóle sekwencję tych kwiatów, które rosną w ogrodzie tej Niemki, która to z dbałością pielęgnuje, a wręcz chwali się teściowej, czy, czy swojej mamie chwali się jak to, na jakim dobrym poziomie oni tutaj żyją, bo ona przecież chciałaby tutaj do śmierci w takim dobrobycie mieszkać i wychowywać swoje dzieci. Um, i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, plakatowa to jest jakby w dzisiejszych smartfonach macie taką funkcję, że na przykład, nie wiem, zrobicie zdjęcie zupie albo zrobicie zdjęcie pieskowi na ulicy i przytrzymacie dłużej palcem na zdjęciu. Na przykład Samsung tak ma to, to, to on wam wytnie ten obiekt, który wycie wy, wy zaznaczacie. Na przykład zupę. I zrobić z tego wam naklejkę, i możecie taką naklejkę wy wysłać komuś. Yy, ale wokół tego jest cała czerń, tak? Tak, jakby tylko ważne jest to, co chcesz przesłać. Tak, ważna jest tylko ta zupa. I wyślesz zupę tej yy, swojej koleżance przez Instagrama, czy wyślesz naklejkę zupy w SMS-ie jakby wycinasz tylko jedną rzecz no często wychodzą śmieszne rzeczy no, na przykład wyślij kaczkę, no kaczka na czarnym tle Ym, ta opcja w dzisiejszych czasach jest dosyć taka creepy, dziwna, śmieszna nie wiem do czego można jeszcze użyć tej opcji, na przykład zrobiłem kiedyś zdjęcie koleżance i, i obrobiłem to zdjęcie i spróbowałem tej opcji i mam samą jej głowę no, no yy, tak jakby jakaś osoba stawała się, nie wiem, właśnie emotką yy, którą możesz wysłać, czy jakimś gifem no po co jest to nie wiem, ale jest to w tym plakacie wykorzystane w taki sposób, że właśnie tak jakby dom pod obozem został sklikany tą opcją i zostało wycięte całe niebo i wszystko to co jest ponad tym miejscem zamieszkania pary głównych bohaterów, tak? Czyli nie interesuje nasz to co jest za murami. A przecież oświęcim, ta cała zagłada nie jest tylko za murami, ale także jak tam zabijają Żydów, to idzie dym. I my ten dym podczas filmu obserwujemy. I, i widzimy te chmury takie brązowe, jakieś takie dziwne kolory. tam I w tym plakacie właśnie jest to wycięte razem z niebem. tak? Czyli nie widzimy nieba, widzimy czerń. To jest właśnie plakatowy zabieg, polegający na tym, yy, który nie ma odniesienia do żadnej sceny w filmie, ale ma odniesienie właśnie do tej opcji w smartfonach, że w tym filmie, który tutaj reklamujemy Wam na plakacie, będzie ważny tylko ten obiekt, który wycięliśmy dla Was za pomocą tej funkcji, tylko ten, o, ten dom pod obozem, tak? Czyli ten, ten plakat streszcza Wam cały film właściwie, tak? Pokazuje całą koncepcję, ideę. Świetny plakat. Świetny pomysł i doskonały film, który ja polecam i kończę już, bo czym dłużej o tym myślę, sensie, to w sumie robi się mi coraz bardziej zimno e, na myśl o tym, jak jest to e, bardzo ciężki e, gabarytowo film mm, i jak bardzo pobudza wyobraźnię. Mam nadzieję, że ja pobudziłem Waszą e, wyobraźnię i tęsknotę do zimy. Czy się spotkamy w tym, e, w tym sezonie 2.3 na 2.4? E, wątpię bardzo. E, choć jeszcze było kilka propozycji zimowych, które chciałem obejrzeć, jak chociażby ten serial o tych podróżnikach statkiem e, czy e, terror mm, Simona, e, to chciałem i może to jeszcze, jeżeli gdzieś będzie, Occupied City. Obejrzeć czterogodzinny dokument właśnie o, mm, o, o nazistach, o obozie. Y to jest zaś chyba coś w Amsterdamie współcześnie zrobione jakoś, gdzie mamy czasy przeszłe i teraźniejsze, też podobny trochę motyw, to nakręcił ten dokument 4 godzinny Steve McQueen. To ma bardzo ograniczoną dystrybucję kinową, czy w Polsce będzie w ogóle, nie wiem, ale już Kermody to recenzował. I to jest, wiecie, Steve McQueen to jest ten od tych, nie wiem, od tego um, niewolnika, ten film Niewolnik, Wstyd, Głód, to jest, to jest ten ten reżyser um... I na plakacie jest taka scena, jak dzieci zimą zjeżdżają na saneczkach. Czyli taka niewinna scena, która też pewnie będzie kontrastować z całym tym obozem. Bo wydaje mi się, że w tym filmie dokumentalnym też pokazujemy ten kontrast pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. I tutaj też w tym dzisiejszym filmie to by nam się zazębiało. To by nam się double feature'owało. Bo ten wydźwięk strefy interesów jest taki, że szeroki, uniwersalny bardziej, że... Co teraz dzieje się za Twoimi granicami, Twojego spojrzenia, nie tylko muru, ale Twojego horyzontu myślenia, że jesteś apatyczny, że nic nie robisz, że jesteś martwy w, w środku. No ja nie mówię tutaj teraz o Ukrainie, na przykład, która się narzuca, ale też o szerszym zakresie, czyli na przykład węższym, tak? czyli twój sąsiad, powiedzmy tak. Czy pójdziesz pomóc swojemu sąsiadowi, nie wiem, albo czy interesuje cię to w ogóle, co się dzieje wokół ciebie, co jest na wyciągnięcie ręki, mógłbyś coś zrobić, ale czemu z tym nie robisz? No dlatego strefa interesów jest genialna też pod tym kątem, że nabiera uniwersalnego charakteru wycinając Holokaust po prostu na tyle, na ile to można było tak, prawda? No nie jest to film abstrakcyjny, ale ten zabieg robi niezwykłe wrażenie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam na Żarłok TV. Dziękuję patronom za wsparcie. Patronite łamane przez skóra. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Bądź do zobaczenia na grupie patronów, patroni skóry. Bądź do zobaczenia na YouTubie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.